Mama mówiła, bym ubrał się ciepło, bo życie jest zimne Babcia uczyła mnie, że w życiu trzeba być dobrym człowiekiem Ulice pokazały mi, że czasem też być synem. A Dziadek mówił, że wszystko co ważne przyjdzie do mnie z wiekiem Mam ludzi, co zabiją za mnie Jeśli nie piję, to wypiją za mnie Mam ludzi, co zabiją za mnie Jeśli nie piję, to wypiją za mnie Ja Mam ludzi, co zabiją, za za ja. zabiją za mnie Jeśli nie piję, to wypiją za mnie A ja zabiję za nich, mordo, tu nie ma granic To miłość, tam się przyjaźnie Dla braci, aniołem, stróżem, dla mamy skarbem, dla wrogów katem Dla braci, aniołem, stróżem, dla mamy skarbem, dla wrogów katem Dla braci, aniołem, stróżem, dla mamy skarbem, dla wrogów katem Jeśli za nim wygram, umrę, proszę pochowaj mnie w trumnie wysaczy. Ale dziś niech ale... anioły tańczą dla nas Wydajmy ten kwit, niech anioły tańczą dla nas Przyspiesz do dwustu, pierdolić fotoradę Przyspiesz do 200, jutro będziemy płakać. Ale dziś, niech anioły, tańczy dla nas. Wydajmy ten kwietnik, anioły, tańczy dla nas. Przyspiesz do 200, pierdolisz do nich Przyspiesz do pustu, jutro będziemy płakać.